Pane z Wami, Chrystusem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa, Czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o Mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moje nie by się, aby mnie nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo. Miłowani Chrystusie, Panu, siostry i bracia, choć dzisiejsza uroczystość jest bardzo radosna i kierujemy się ku Chrystusowi chwalebnemu, Chrystusowi Królowi. To Ewangelia, którą słyszymy, nie jest taka chwalebna, ponieważ jest zaczerpnięta z misterium, Męki Pańskiej, z opisu Męki Pańskiej, który słyszymy w Wielki Piątek. W Wielki Piątek, czy może uczestniczyliśmy w jakimś misterium Męki Pańskiej i słyszeliśmy ten dialog y, Piłata z Jezusem i Jezusa z Piłatem. Ten dialog, który można powiedzieć, że jest tragicznym dialogiem, ponieważ Chrystus, który y, zapoczątkował królestwo podczas swojej misji ziemskiej został oskarżony, że uważa się za króla i został doprowadzony do Piłata oskarżony przez lud, że się uważa za króla. Zrozumiano te aspiracje Jezusa w sensie politycznym, że może wprowadzić jakieś zamieszanie w sytuacji politycznej w Izraelu i że może to sprowadzić jakieś nieszczęście ze strony Rzymu na ówczesną Palestynę. I tak dochodzi do dialogu. Tiłat, namiestnik rzymski. Pyta najpierw o rodzaj skargi, jaki wnoszą przeciw Jezusowi, w odpowiedzi słyszy od ludzi, że Jezus jest złoczyńcą. I widzimy tutaj z jednej strony Piłata, który reprezentuje władzę rzymską, prawo orzekać nawet o śmierci. Z drugiej strony widzimy skrępowanego Jezusa, który stoi bezsilny, bezbronny, wyśmiewany, wyszydzony jest przez ludzi pobity i wydany na łaskę okupanta. A więc tu jest ten dramat, który tak na zewnątrz się ujawnia w tej Scenie. Z jednej strony moc Wata, przeciwstawiona tej sytuacji trudnej Jezusa, i pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiada, że królestwo jego nie jest tego świata. Gdyby było z tego świata, to słudzy biliby się, ażeby nie został wydany Żydom. I dalej pyta Piłat Jezusa, czy Ty jesteś Królem? I tutaj pada odpowiedź, tak, jestem Królem. Pan Jezus ujawnia swoją tożsamość. Mówi, kim jest. I Piłat tego chyba nie wierzy na poważnie, bo nie rozumie tego duchowo, tylko politycznie, więc widząc przed sobą człowieka tego, nie wierzę tego poważnie, tylko chce go wziąć w obronę, bo taka sytuacja też budzi litość u każdego człowieka. Chce go wziąć w obronę i proponuje, żeby wypuścić na paswę jednego więźnia, taką amnestię, zastosować, licząc, że ludzie wybiorą właśnie, żeby wypuścić Jezusa i że tak wybiorę jak on myśli, ale okazuje się inaczej. I od tej pory jakby zmieniają się role, że Piłat y, traci swoją władzę. Jego sytuacja staje się krucha, niepewna i można powiedzieć, że on ma już teraz związane ręce, bo y, nie może y, ulec y, Temu, by wypuścić Jezusa, uwolnić, ponieważ zostanie oskarżony przed cesarzem i utraci władzę. A więc Piłat traci tutaj swoją władzę, jego władza staje się pozorna i ulega temu, co dyktuje mu tłum. A więc Chrystus z drugiej strony stoi jako ten król, który nie traci swojej wolności, ale przyznaje się do swojej tożsamości i mógłby, mógłby skorzystać z chówców anielskich i wyzwolić się, ale tego nie czyni. Chrystus rozumie swoją sytuację jako wstęp do męki, którą ma przejść i ma zrealizować misję zbawienia. Zapoczątkował tę misję podczas głoszenia Królestwa Bożego na ziemi, bo na początku od razu mówił, czas się wypełnił i przybliżyło się do was Królestwo Boże. Gdy rozpoczynał swoją misję, to był jedne z pierwszych słów Pana Jezusa oznajmiające, że w tej jego misji chodzi o przybliżenie, zaprowadzenie Królestwa Bożego. I dalej, gdy wypędzał złe duchy, gdy uzdrawiał ludzi, to wyzwalał człowieka i przygotowywał do przyjęcia Królestwa Bożego. Na przykład, gdy uzdrawiał paralityka, to powiedział jeszcze ufaj Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Czyli przebaczał grzechy, wyrzucał złego, a więc w ten sposób już zaprowadzał Królestwo Boże. Ale podczas tego procesu i podczas tego tragicznego dialogu przed Piłatem nikt właściwie sobie o tym już nie przypominał. Już zapomnieli o tym, że widzieli wiele razy Króla przed sobą, Chrystusa Króla, tylko tego nie zauważyli. Nie zauważyli. Potrzeba było... Yy, takie są wyroki opatrzności, także czegoś więcej. Potrzebna była jeszcze karwaria i potrzebne było zmartwychwstanie, żeby Chrystus okazał się jako Król, czyli by przeszedł to misterium paschalne, o którym mówiliśmy, by to życie zostało jego przemienione, by mógł się ukazać jako e, Król Zwycięski. I jeszcze o jednym zapomniałem powiedzieć, że jako Król objawiał się także w Wieczerniku, gdy umywał stopy apostołom, gdy umywał im nogi i mówił y, to wam uczyniłem jako przykład, abyście postępowali jak wam uczyniłem. Czyli Służba Chrystusa wobec człowieka, całe życie można nazwać tą służbą, ukazuje już ten właśnie wymiar królewski Jezusa. Widzimy, jak bardzo królewskość Jezusa różni się od królewskości w rozumieniu tego świata. Jak świat, jak władcy świata współcześni, czy wielcy prezydenci, którzy mają wiele pałaców i uciskają swoich poddanych, jak rozumieją swoją królewskość, a jak Chrystus tutaj rozumie tę drogę do swojej chwalebnej królewskości. Jan Paweł II powiedział, że Chrystus nie przekazał ludzkości tylko wspaniałej teorii, lecz objawił, w jakim znaczeniu i w jakim kierunku ma się dokonać zbawcza przemiana człowieka starego, w człowieka, człowieka grzechu, w człowieka nowego. Jest to przemiana moralna, egzystencjalna. Czyli, że w tej przemianie Jezusa, w tej drodze Pana Jezusa, my chcemy widzieć... W sposób przemiany także nam y, zadanej, że nasza droga do y, chwały, do uczestnictwa y, w chwale Chrystusa Króla wiedzie przez y, y, te, to życie, przez y, te sytuacje, w których jesteśmy, przez y, różne warunkowania, y, którym jesteśmy y, poddani i że mamy na tej naszej drodze współpracować z łaską Bożą, żeby wyzwalać się z grzechu i żeby się uświęcać, żeby wprowadzać Królestwo Boże w nas samych i w świecie. To jest nasza droga, nasze, nasze zadanie. I w naszym życiu, tak jak w życiu Chrystusa, dochodzi do pewnej próby sił, jeśli tak można powiedzieć, próby sił, że wyzwolenie z niewoli grzechu, z trudności różnych, z jednej strony i sposób tego wyzwolenia, świat, Duch świata i kultura, która na nas oddziałuje, proponuje nam zazwyczaj wolność od, wolność od czegoś, od zobowiązań, od jakiejś trudności i proponuje nam zawsze tę łatwiejszą wersję w życiu. I tutaj się spotykamy także w różnych sytuacjach, że inni nam odpowiadają, rozwód, czy jakieś szybkie rozwiązanie, które ma być łatwiejsze. Niektórzy w trudnościach życia małżeńskiego, w tych właśnie sytuacjach trudnych zmieniają szybko partnera, i uważają, że jego ucieczka od siebie w świat innej osoby może rozwiązać sytuację. Może rozwiązać sytuację. Kultura i etyka LGBT, bo można o takiej mówić. Pani Magdalena Środa napisała taką książ książkę o etyce. I Właściwie ona jest chyba w tym środowisku polecana. Mówi o takich trzech zasadach ważnych, które tutaj obrazują nam, na czym polega wolność od. Po pierwsze, zasada, jest tole, zasada tolerancji jest, jest polecana. Żeby podchodzić z tolerancją do drugiego człowieka, nawet niezależnie od tego, czy on czyni dobrze, czy źle, i byle tylko nam wprost tak nie szkodził, nie uderzał w nas. Ale tolerancja, to słowo się bardzo często powtarza także w prawie europejskim. Po drugie, głoszona jest sprawiedliwość, wolność, równość wobec prawa, żeby wszyscy byli traktowani jednakowo i ona głównie jest używana, ta zasada, żeby wywalczyć dla osób właśnie homoseksualnych prawa do małżeństwa i przywileje prawne z tym związane. No i jest gorzona wolność bez ograniczeń, która przyznaje wolność jednostce, i żeby, żeby nie, nie szkodzić innym. Są takie stwierdzenia, ale jednocześnie nie uwzględnia się tego, że ta wolność i tak rozumiana sprawiedliwość uderza w dobro wspólne, w dobro rodziny, w dobro społeczeństwa czy w dobro narodu. Nie uwzględnia się tych zasad, tylko proponuje się takie, można powiedzieć, trochę powierzchowne, Zasady, które obrazują jakiś, jakiś typ prawa. tak. Chrześcijanie nie powinni ulegać tej zasadzie wolności od zobowiązań, ale idąc za Chrystusem, królem, powinni realizować drogę wolności ku jakiemuś dobru, ku większemu dobru, ku większemu zjednoczeniu z Chrystusem i nawet mimo trudności realizacji dobra, bo nie można mówić o jakimś dobru i wartości większej dobra, jeśli nie jest to dobro okupione jakimś wysiłkiem, może jakąś ofiarą. I tę drogę Chrystus nam proponuje tę drogę sobie, można powiedzieć, przyswajamy coraz bardziej w naszym życiu. Droga więc do panowania nad grzechem i droga do większej wolności prowadzi za Chrystusem, jeśli za Nim postępujemy. Postawa y, królewska, to postawa wzajemnego szacunku wobec siebie. Y, postawa, y, która nie traktuje drugiego człowieka przedmiotowo, ale uwzględnia w nim jego godność, którą on posiada y, z tej racji, że jest człowiekiem, z racji jego powołania, przeznaczenia. Do takiej postawy królewskości jesteśmy wezwani. Postawa królewska aktualizuje się także właśnie w rodzinie, w małżeństwie, w relacji rodziców do dzieci, które też mają swoją godność, swoją podmiotowość i wymagają szacunku, żeby mogły mieć jakieś pozytywny obraz samego siebie i by w tej takiej pozytywnej atmosferze mogły wzrastać. Postawa królewska rozumiana w sensie chrześcijańskim to także postawa służby drugiemu człowiekowi, która to postawa wyrasta z miłości bliźniego, bo miłość Boga i bliźniego jest taką osią naszego życia chrześcijańskiego. Na niej się opieramy. Wokół tej osi obraca się całe nasze życie. Przyjmując tę drogę królewskości i zdając się na pomoc łaski Bożej, możemy mieć coraz Większe uczestnictwo w życiu Chrystusa, Króla, może mieć nadzieję na życie wieczne. Przekazuję Wam Królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec, abyście w Królestwie Moim jedli i pili przy Moim stole, abyście razem, abyście stali się Jego uczestnikami. Amen.